Dzień dobry. Mamy, mamy co mamy? 9 lipca. Mamy 9 lipca, niedziela, godzina 10:30. Z tej strony Bartek, y główny technolog, piwowar, y konserwator powierzchni poziomych. Czym jeszcze jestem? Jestem wszystkim. Jestem wszystkim. Jestem właścicielem browaru 314wo.pl. 314 to pi, WO to WO, razem piwo. Piwo.pl 314W.pl koniec jest czas Od godziny 9.45 zaciera się już nowe piwo. Znowu będzie stołt, czarny, nieprzejrzysty. Chodzi, yy, robię go znowu dla gęstwy yy, Ale i yy, będzie miał tą funkcję Ta, to, to będzie. Potrzebuję trochę Gęstwy drożdżowej do, do zabutelkowania risa, który już od, od Bardzo, bardzo dawna sobie leżakuje, więc tam podejrzewam, że już drożdży wcale nie ma No i może, mogłoby się nie nagazować Także potrzebuję gęstwy A zrobię dzisiaj sobie W związku z tym American Stout, American, bo będzie chmielony... przepraszam, jabłuszko. Będzie chmielony amerykańskimi chmielami. Yy, w ogóle te wszystkie piwa, które, które gdzieś tam znajdziecie w nazwie, że to są American, to to się będzie odnosić do chmielu. Nie, nie, nie przychodzi mi nic innego do głowy, do czego mogłoby to się innego odnosić zatem American Stout w składzie pale ale yy, wiedeński no i troszkę różnych takich słodów czarnych pszenica prażona jęczmień palony i czekoladowy ciemny słód no i jeszcze płatki owsiane których nie wsypałem jeszcze a ale zaraz to zrobię. Ile ich mam? Waga, waga. 150. Rzucę już je w tej chwili wszystkie. Nareszcie. No, może w tym wejściu to starczę. Takie, bo ja już muszę pójść przygotowywać sobie miejsce pracy ponieważ nie zrobiłem rano nic poza odpaleniem kociołka a teraz sobie przyniosę tutaj komputer no żeby mieć wszystko pod ręką, recepturę także a jeszcze tylko powiem, co prawda nie lubię o tych technicznych rzeczach mówić ale sobie pozwolę. Chodzi o to, że czymś innym nagrywam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nagrywam telefonem. W tamtej nagrywarce nie podobało mi się to, że ona bardzo, bardzo zbierała szumy. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Sprawdziłem, kiedy ostatni raz nagrywałem, czyli również kiedy ostatni raz ważyłem. To było 20 maja. Zatem no, już... Blisko dwa miesiące temu. Przerwa długa, zbyt długa bym powiedział nawet. Także y, najwyższy już czas, y, no, żeby zdać relację z, następne, z, kole z z tego, co się działo, z tego, co się działo i w świecie, że tak górnolotnie powiem, i z tego, co się y, działo w Browarze. Zacznę od tego, co w browarze. Huh. Pewnie nie wszystko pamiętam, o czym mówiłem w chronologii, że co było przed 20 maja i już zostało mówiona, co było po 20 maja. No ale trudno. Sobie jakoś tam powiem, powiedzmy tak, jak, tak jak mi się zdaje. W mojej fermentowni zostały w tej chwili jeszcze dwa Dwa fermentory z czymś. Było pięć, więc trzy, trzy zniknęły. Trzy zniknęły już w butelkach. Co to było? Nie, hm. ja sobie przypomnę. Po pierwsze to był, po pierwsze albo może od ostatniego. Amerykańska pszenica, która się nazywała Multiculti, bardzo dobre piwo, bardzo mi się udało bardzo jestem z niego zadowolony taka akuratna goryczka a pod spodem cały ten no dobry widbir, który wcześniej już robiłem z, ze skórkami cytrusów bardzo, bardzo dobre, naprawdę IPA też już w butelkach, już wypita, spróbowana też bardzo dobre znaczy może bardzo dobre. Trzyma poziom. Trzyma poziom moich Ajp. To jest moje ulubione albo na pewno jedno z ulubionych piw. Więc jestem z niego też zadowolony. Trzecie piwo, które poszło w butelki to jest piwo, które nazywałem Leśny Dziad. To jest piwo na bazie słodów to jest piwo, którego może inaczej, główny, to co jest nietypowe i mam nadzieję najbardziej będzie w nim grało, no to, to jest pędy młodej sosny, które były wrzucone na, na filtrację, można powiedzieć. I nie, nie na filtrację, tylko po gotowaniu. Po gotowaniu ten wrzątek został przelany przez te pędy. No i tam jeszcze jest trochę słodu wędzonego. Też mam nadzieję, że, że będzie wyczuwalny. Może dzisiaj go spróbuję, może nawet w trakcie tego gotowania. Czyli zostały dwa fermentory, jeden z cydrem, który chciałbym w końcu zabutelkować dzisiaj i jeden z risem, który zabutelkuje pewnie za dwa tygodnie. Jak będę miał gęstwę z tego, co teraz gotuję. Także w fermentowni ubywa, więc najwyższy czas dostawić kolejny fermentor z dzisiejszym piwem. Yy, tak. No. Ważna rzecz, która się wydarzyła w browarze, to moje piwo które wysłałem na konkurs. Może ktoś pamięta. Wysłałem go jako hefewajcen. No Bardzo mi smakowało, bardzo dobre. Niestety zostałem zdyskwalifikowany z powodu tego, że piwo nie było hefeweizenem. I to jest zła wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że dostałem arkusz z oceną na, i, to jest, i ta ocena wyglądała tak, tak ten arkusz jakby podzielony na dwie części taka kartka A4 po lewej stronie takie pola do zaznaczania krzyżyków czy tam innych jakichś pistaszków, ptaszków y, z wadami a po prawej stronie opis y, sędziego no i tak, po, po lewej stronie nie miałem nic, więc piwo nie miało żadnej wady, co jest jak od razu, od razu dobra wiadomość. Przepraszam, ja mieszam w tym czasie, więc tak trochę się nie potrafię skupić. Ruszanie ręką i myślenie to jednak bez podtekstów, ale dwie rzeczy, które czasami trudno pogodzić. A po prawej stronie wracam do oceny sędziego. Po prawej stronie w tej ocenie sędziego miałem wpis, że niestety piwo nie jest hefewajcenem. Tak z pamięci mówię, ale o to chodziło. I drugi bardzo dobry widbir. Więc z oceny jestem w gruncie rzeczy zadowolony. Choć konkursu nie wygrałem. To ciepłe słowa od kogoś, kto się zna na moje na piwie ciepłe słowa na temat mojego piwa bardzo mnie y, ucieszyły. No i tak. I właściwie mogę powiedzieć, że <grych> potwierdza się y, ocena sędziego, ponieważ ja już tego piwa nie mam. I sam wypiłem. I y, znajomi. I po prostu piwo rozeszło się bardzo, bardzo szybko. Postanowiłem jednak wprowadzić pewną modyfikację, pójść na łatwiznę i w końcu się przełamałem, 18 warka to jest, moja i filtruję prosto do kotła. Wygoda jest dużo większa, bo dla przypomnienia wcześniej filtrowałem do małego takiego garnuszka za 2,5 litra i przelewałem do kociołka jak mi się nazbierał. Teraz Filtruje bezpośrednio do kotła. To mi daje dwa dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, właściwie jedną mi daje, a drugą ułatwia. Po pierwsze nie, roz, nie narozlewam. Nie narozlewam, bo wcześniej to, ten kociołek, ten dwulitrowy garnuszek napełniał się przez kilka minut. W tym czasie, jak gdzieś tam leciałem wodę gotować, a on się po prostu przepełniał. 30-litrowy gar mi się nie przepełni, więc yy, mi się nie narozlewa. A druga rzecz, jak odbiorę, nie wiem, z 10 litrów, to po prostu włączę palnik. <śmiech> przepraszam. I zacznę, i zacznę gotować. A to powinno mi z kolei przyspieszyć. Także zobaczę, co z tego będzie. W każdym razie yy, optymalizacja <śmiech> chyba powinna już dawno taka zostać wprowadzona. Ach, jest godzina. Jest godzina 12.20. Już filtruję, Także dobry czas. Wcześniej zacząłem więc również wcześniej skończę. Mam nadzieję. 9 lipca, 13.02. Jestem po wysładzaniu. Woda w kotle ma już powyżej 80 stopni, więc pod tym względem to jest bardzo fajnie. Jeśli chodzi o tą taką wydajność, optymalizację czasową. Prawie 30 litrów Brzeczki około 15 BLG w tej chwili, odparuje, będzie 16-17 to za dużo. Zobaczy, zobaczę, jak, ile tego wyjdzie. Skoryguję najwyżej wodą, bo bym chciał, żeby to piwo miało do 15. Tak, no i jest, no, jestem zadowolony z tego szczególnie czasu, z tej optymalizacji. Wyszło to jak na razie świetnie. A tymczasem, a tymczasem otwieram właśnie leśnego dziada. Pierwsze otwarcie syknęło, ale nie widzę, żeby się unosiło. Więc on bardzo ładnie. Nie ma gasingu. Piwo jest mocno schłodzone. Za mocno, ale co mogę, co może przed otwarciem. Co, co, co wiem o tym piwie już, już tego wyszukuję, wyszukuję wyszukuję co wiem i czego się spodziewam ok mam to no tak słód poza tym wędzonym którego jest w sumie było 3, 5, 7, 7 kilogramów, z czego 2, 2 słodu wędzonego bukiem. Chmiel, chmielenie takie bym powiedział konserwatywne, bo tylko Junga. W zasadzie na goryczkę, troszkę tam powiedzmy, że na aromat. No i ta, te pędy sosnowe. Więc cóż, z butelki. Iwo jest za zimne. Przepraszam za to dmuchnięcie. Dmuchnąłem na telefon, bo mi się paproch na ekranie pokazał. No, nie wiem. Z butelki niewiele tego aromatu wyczuwam. Przelewam do szklanki. No, bardzo ładne. Takie bursztynowe. Ładna biała piana, całkiem sporych rozmiarów. Już zaraz zrobię zdjęcie. Zdjęcie pyk mamy aparat. O takie, bardzo ładne. Będzie może ilustracją do tego, do tego odcinka, choć to przecież bez sensu, bo piwo jest o czym, o innym, odcinek jest o innym piwie. No dobrze. Zapach przyjemny. Taki po prostu piwny, ale mówię, jest za zimne. Nie bardzo. Ani wędzonki, ani, ani tych tych pędów, nie czuję. Hmm. No nie wiem. No może gdzieś tam w tle ta nutka wędzonki? Może. Bardzo ładny kolor, złocisty. Lekko takie opalizujące, yy, mętne. No taki złocisty, może nie, no, może troszkę bardziej, yy, bardziej złocisty, troszkę więcej pomarańczowego. W smaku bardzo dobre, solidna goryczka, dosyć yy, słodowa, yy, też solidna podbudowa. Bardzo dobre piwo, ale nie wyczuwam w nim nic... Yy, dziwnego, a tego się spodziewałem. Chciałem czegoś dziwnego. Może może jest... Na, na pewno jest zbyt zimne, żeby to poczuć. Ja je troszkę ogrzewam, tym bardziej, że ono z każdym tutaj... Mm, z każdą chwilą pokazuje coraz więcej tego aromatu, więc yy, za chwilkę może być yy, jeszcze lepiej. No dobrze, ale tymczasem... O to, Wiem, że to strasznie brzmi, no ale to są odgłosy browaru. Yy, może z tego telefonu nie będzie aż tak źle to brzmiało. Pięknie pachnie ten stout. Uwielbiam stout za jego czerń. Wygląda yy, po prostu bardzo ładnie. No dobrze. Yy, powiem co, yy, jeśli chodzi o browar, to czeka mnie, można, mo tak, że tak powiem, świetlana przyszłość. Otóż yy, można powiedzieć, że jest to yy, że jest pewien taki początek początku nowej ery w moim browarze. Yy, zwiększy się yy, wydobycie, wybicie, że, tak, że tak, tak to się nazywa. I yy, zwiększy się yy, no, automatyka. Zakupiłem 50-litrową beczkę po piwie z nierdzewnej stali, którą zamierzam przerobić na taki automatyczny kocioł ważelny z programowaniem temperatury elektryczny, z grzałkami. No, zobaczymy jak... W ogóle jestem dwie lewe ręce, jeśli chodzi o majsterkowanie. No ale cóż, no... To jest dla mnie wyzwanie. Zobaczyłem w internecie. Da się to zrobić. Ludzie, się, ludzie sobie z tym radzą. No ja nie sądzę, żebym był dużo głupszy od innych, więc chyba, chyba jakoś sobie poradzę. Pewne rzeczy być może będę potrzebował pomocy jakiegoś specjalisty, może coś w spawaniu, może coś w elektryce, ale no, kierunek został wytyczony. Pierwsze kroki zostały podjęte, w tej chwili no, trudno byłoby, głupio byłoby się wycofać z realizacji. Także, no nie wiem kiedy. No, nie, powie, nie chcę deklarować terminu, że tam za miesiąc, za dwa, do końca roku, do przyszłego sezonu piwowarskiego. Nie wiem, no zobaczę, zobaczę, zobaczę jak, to, jak to będzie mi szło. Nigdzie mi się z tym nie śpieszy. Yy, aczkolwiek yy, odkąd kupiłem tą beczkę, już yy, myślę o tym, że yy, no fajnie by było zacząć, yy, już bym chciał to mieć, no. Yy, ale to na pewno potrwa jeszcze, jeszcze przynajmniej parę miesięcy. Yy, tak. Moje piwo już zaczyna być bliskie wrzenia. Bardzo ładnie, bardzo ładny czas, super. Jeszcze nie wiem jak będę ich chmielu, znaczy wiem, że po amerykańsku, bo to będzie amerykański stół, ale jeszcze jeszcze nie mam zaprojektowanego chmielenia, to za chwilkę sobie to zrobię. Natomiast jeszcze wracam do leśnego dziada. Hmm. Powiem tak te wszystkie aromaty jak dla mnie takie skromne. O! Smak. To jest piwo, które zupełnie nie ma z belgijskimi piwami nic wspólnego. Natomiast ja w nim, ja, ono mi się kojarzy z Belgią, z jakimś takim właśnie trapistowskim piwem. Bardzo, bardzo dobra, no smakuje mi. Fajnie, bo to jest, yy, ha, chciałem powiedzieć fajnie, bo to jest kolejne yy, jasne piwo, a już mi i brakowało. Natomiast yy, w składziku, natomiast yy, w tej chwili brakuje mi ciemnych. Ciemne się skończyły. Yy, Zostały właściwie same jasne. Muszę jeszcze zrobić sobie takie piwo, które będzie ciemne, ale nie czarne. Do tej pory moje no, stołty chciałem robić jak najczarniejsze, smoliste takie. No zresztą lubię takie. no, Ale muszę sobie zrobić jakiegoś takiego brauna. Hmm. Ciekawe. W planie mam piwo takie belgijskie, więc być może będę mógł sobie je porównać z tym leśnym dziadem. Goryczka jest taka ostra, taka bym powiedział. Nie chodzi o moc, ona jest akurat, ona jest solidna, w ogóle nie, nie ma startu, nie mają startu te takie lagery dzisiejsze. No, opowiadam o nich często, bo, bo jest to piwo takie, do którego łatwo się porównywać, bo wszyscy je próbowali więc tutaj goryczka jest znacznie solidniejsza, ale jest naprawdę tam mocna podbudowa słodowa. Jest po prostu yy, słodkawe, mimo że nie było tam nic, yy, żadnych słodów karmelowych. No tak, kopelek, o, wiedeński. Wiede, wiedeńskiego jest 2 kg, on mógł dać sporo tej słodyczy. Yy, no Okej, okay, nie. nie Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Piwo jest dobre. No brakuje mi tego zapachu lasu. No i wędzonki. Cóż, te słody strzegą z Viking Malt, bo dawne strzegom, oni robią teraz całą gamę słodów wędzonych różnymi drewnami. To jest drugi raz, kiedy ja takiego słodu użyłem. Poprzedni, poprzednio użyłem w 100% słodu wędzonego czereśnią i no, efekt bym powiedział rozczarowujący. Oczywiście tą wędzonkę gdzieś tam w tle było czuć, ale 100% zasypu żeby, i żeby doszukiwać się w aromatu wędzon wędzonki no to, to, to, to byłem rozczarowany. Podobno słyszałem, że y, zwiększałem ten poziom dymienia, więc tym razem dałem tylko 2 kg na 7, czyli dwie siódme zasypu. No i, no i dalej nie jest to. Nie czuć tej wędzonki, no nie czuć. Jestem, pod tym względem jestem rozczarowany. No ale piwem nie pogardzę, jest dobre. Będę po sięgał chętnie. No wasze, wasze zdrowie. Eee, a tymczasem eee, odejdę na chwilę do ważenia, a po, przy nast w następnym wejściu, no, powiem coś, zgadnijcie o czym? Olegi. Jeszcze, jeszcze zanim Legia postanowiłem zaprojektować chmielenie tak no, online, na żywo, nagrywając. Przyniosłem wszystkie chmiele, które mam, wyciągnąłem z lodówki. No i cóż, w kotle jest już 95 stopni, więc pewnie zaraz będę musiał kończyć. Znaczy po, przykręcać ten... Zmniejszać ogień. Dobrze. Wprowadzam tutaj kilka, kilka parametrów mojego piwa. Jaki na no baling? Mam taki arkusz kalkulacyjny. ściągnąłem sobie do arkusz do mierzenia, do mierzenia właśnie, goryczki. No i co? Na początek może tak, odrzucę wszystkie nie nieamerykańskie chmiele. Mam dwa, Junga i Spark Select. Te odrzucam. Zostało mi Warrior, Tomahawk, to dwa takie bardzo mocno goryczkowe chmiele. Simco, Soraci, Ace Centennial, Amarillo. Dobrze, to na pewno tak. Może... Warrior pójdzie na goryczkę. Dobrze. On ma 17% kwasów. Bardzo, bardzo dużo. Ile my go tutaj możemy wrzucić? Nie będzie, że po 10 minutach wrzucimy 10 gram. Wrzucę, wrzucę. To, nie, to ja robię. Dobrze, a w ogóle ile go jest, tak mniej więcej, bo on jest teraz zamknięty we w we... moja waga zamknięty w torebersce, która też coś tam waży, no ale tak dla orientacji 30-30 gram. Okej okay. dobra, ale tutaj powiedziałbym, że już go starczy tego nam wyjdzie 17 ibu. Wszystkie te chmiele amerykańskie są solidnie goryczkowe, bo najmniejszy, który mam, to jest w tej chwili Amarillo i ma 8 i 6. Natomiast Spaltselect, niemiecki chmiel, którego używałam do Witbira, Hefeweizen, ale okazał się Witbirem, 4-7. No dobrze, no to wrzucamy kolejny Amarillo Niech on będzie wrzucony po On ile ma? 8,6 właśnie Nie, to on pójdzie Jakoś tak najbardziej na koniec Zimko Zimko Ma 13,3 No i niech będzie też dyszka a po, po ilu? Po 30 minutach? Nie powiem po 30 minutach. Dobrze. Centennial. Centennial 9,7. 10. Po 30 minutach. A ja wprowadzę to wszystkie. Socrajin 128 gdzieś też 10 po 30 minutach. Amarillo 86 10 po 30 minutach. Razem 50 było Dużo. No ale teraz po, pokorygujemy troszkę. E, yy, yy, yy, yy. Może tak. Tu zrobimy tak, że to wszystko to ja wrzucę po 5 gram. Tak. I teraz jeszcze Niech będzie, że drugą taką powtórkę zrobimy po 70 minutach, czyli de facto na z tego nie będzie ibu. Trochę będzie, ale yy, ale nie dużo. No i to by było to by było tyle. Razem tutaj wyliczyło 39 według yy, skali Radżera bo jest jeszcze skala tinset nie wiem która tak naprawdę jest lepsza ważniejsza no tinset jest dużo mniejsza bo tutaj jest 39 versus 26 no ale to w miele zaprojektowane super dzięki 13.35 mamy wrzątek w kotle zatem od tej godziny liczę że zaczęło się gotowanie ok, mam 10 minut do wsypia, wsypania chmieli pierwszych, w pierwszej porcji chmielu zatem no cóż, no muszę powiedzieć o tym, co trochę o Legii, bo to jest moja druga pasja obok piwa. To już stare dzieje, bo stoimy u progu nowego sezonu. Właściwie sezon można powiedzieć, że już się zaczął. Meczem o super puchar, do którego zaraz wrócę. No ale ponieważ prawie dwa miesiące nie nagrywałem, więc nie mogłem siłą rzeczy powiedzieć o tym, że Legia zdobyła Mistrzostwo Polski. No, dramatyczna końcówka sezonu. Cztery drużyny biły się o ten tytuł. Końcówka sezonu wręcz do ostatnich minut, ponieważ kto się interesuje, ten wie, a kto nie interesuje się, to usłyszy ode mnie pierwszy raz. Ale ja to muszę powiedzieć no, z obowiązku po prostu... Fana, fanatyka, legi. Do tego stopnia, do ostatnich minut, że mecz, ostatni mecz zakończył się w Warszawie z Lechią Gdańsk. Wynik 0-0, a tymczasem w Białym Stoku mecz został przedłużony gdzieś tam około 10 minut. Wynik również remisowy. Z 2-0 Jagielonia wyciągnęła na 2-2. Lech grał w dziesiątkę. No i te 10 minut no w napięciu. Wszyscy czekaliśmy w napięciu na stadionie, pewnie przed telewizorami niektórzy. Co, co się stanie? No i się na szczęście nie stało. Nic się nie stało. I ten remis w Białym Stoku i remis w Warszawie dał legi w rezultacie tytuł Mistrza Polski. No, pięknie, radość ogromna na stadionie. No, zakłócona pewnym, jak to powiedzieć, huligańskim wybrykiem. I o ile nie wiem, no kto. No, albo znacie, albo nie znacie, ale o ile ja mam do chuliganów pewien sentyment, bym powiedział, bo często są niesprawiedliwie oceniani, niesprawiedliwie mam na myśli to, że często jest tak, że to, co robią, to... to nie do końca można zapisać na ich rachunek. Wiem, o czym mówię, bo sam to widziałem, takie przypadki. Nie chcę powiedzieć, że są niczemu niewinni, że, że to są święci ludzie, natomiast widziałem parę takich sytuacji, gdzie potem się okazało, że pewne działania niesłusznie były im przypisywane wręcz, albo na przykład incydenty były na dużo mniejszą skalę, niż, y, niż potem się o tym mówiło w nieprzychylnych mediach. No ale ja mm, nie o tym, bo tym razem mm, jak najbardziej uważam, że, że ten chuligański wybryk był y, no, godzien napiętnowania, ale zapomnijmy o tym, y, niech wyciągną konsekwencje, natomiast najważniejsze, naj... Y, Radośniejsze jest to, że Legia obroniła, obroniła tytuł mistrza Polski no i jest w tej chwili hegemonem na polskim rynku. No, w ciągu tych pięciu lat, zdaje się, że cztery mistrzostwa no to, to, to, to po prostu jest. No, zawładnęła, zawładnęli polskim futbolem, polską tutaj sceną totalnie. No. Występy w minionym sezonie w Lidze Mistrzów, które okazały się całkiem na poziomie po prostu. Okazało się, że Legia nie wyskoczyła z roce Podogona. Pod ogona... Oczywiście nie wygrali tej Ligi Mistrzów. To, to tak żartobliwie. Z grupy wyszli no wyszli jak wyszli, no wyszli do Ligi Europy z trzeciego miejsca, zatem nie zajęli ostatniego miejsca e, porażki e, z jednej strony spektakularne a z drugiej strony e, takie bym powiedział z zębem, niepokorne, bo właściwie tylko ten pierwszy mecz był z Borusją Dortmundu w Warszawie, kiedy e, przegrali 6 do 0 czy 6 do 1 to już mniejsza o to to był taki akcent właściwie jedyny wstydliwy, bo potem, potem były wyniki na przykład z, znowu z Borusją, ósemka w plecy, ale cztery do przodu, no to jest, to jest coś na strzelić Borusi na wyjeździe cztery bramki. Remis z Realem Madryt w Warszawie, gdzie to Real drżał do, do ostatniej chwili czy w ogóle, czy w ogóle wywiezie stąd jeden punkt. O, zgasł mi, zgasł ogień, niedobrze, został mnuchnięty. Chociaż chyba nie został, ale moment. Ożywa się. No dobra. Trudno. Wracając do tematu. Także e, Legia pokazała się okazale w Lice e, A na polskim rynku, e, na polskim tutaj podwórku jest no, hegemonem, tak jak powiedziałam. Choć e, końcówka sezonu i, i, I to, że do ostatniej chwili Legia biła się o to, żeby ten tytuł obronić, może sugerować, że ma tutaj swoich konkurentów, no i to jest prawda, no i na, na całe szczęście, że ten Lech, Jagiellonia, rewelacja właściwie sezonu i Lechia jakoś tam dotrzymywały kroku dotrzymywały kroku, wręcz to Legia dotrzymywała kroku, bo z, to. Legia goniła i właściwie na finiszu wyprzedziła wszystkich. Ledwo, ledwo. Rzutem na taśmę. No, ale to są bardzo, bardzo piękne, tłuste lata Legii Warszawa. No, ale cóż. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe troski. O -G -G o OFO, najlepszy piłkarz legii, najlepszy piłkarz ligi w ogóle, wszystkie możliwe zestawienia wygrał. No, okazało się, że jednak w tej Warszawie nie jest aż tak zakochany, bardzo żeby chcieć zostać. W związku z tym chciałby odejść. Oferty, jakie się pojawiły, no nie. Ja bym powiedział, mnie one nie rzucają na kolana. To są pieniądze rzędu 1,5-2,5 miliona euro. A trzeba powiedzieć, że on ma podpisany w kontrakcie, że połowę tej kwoty ma dostać, choć podobno z kolei gdzieś słyszałem, że się zrzekł tego, więc żeby ułatwić transfer, więc widać, że, był, że jeśli to prawda, no to, byłby to, to, to znaczy, że jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby odejść. Interesował się nim y, pan Krasnodar, do którego nawet już pojechał, ale y, nie zdał jakichś testów medycznych, y, co było zaskoczeniem, y, ale z, y, w gruncie rzeczy, no, co to są za drużyny? No? Ja nie, nie mówię, że oni są, że, że, że taki pan to nie jest jednak awans w stosunku do legi, ale, ale to nie jest taki awans, żeby żeby on tam musiał koniecznie odchodzić. No, w Panotinajkosie podejrzewam, że mu też nie zapłacą dużo więcej i jeszcze do tego może się spodziewać trudności płatniczych. W Krasnodarze no, może tych trudności płatniczych nie będzie, ale podobno tam baj jakiś bajęski kontrakt yy, dostał. Ale, ale to też no, no, do Krasnodaru no, najlepszy piłkarz. On tutaj jest bożyszczan. No Tutaj wszyscy, wszyscy go kochają. Wiem, że za tą miłość to się nie kupuje chleba. No ale nie wiem. Wydaje mi się, że to taki jest... że mógłbym oczekiwać od niego więcej. Gdyby on odchodził do Ligi Angielskiej, powiem szczerze, że coraz lepiej czuję tą sosnę w tym piwie. Ona się już ogrzało i teraz, teraz czuć tą, tą, tą, te sosnowe pędy. No dobrze, ale wracając do tego OGG, no żałuję, że bo to jest dla mnie takie rozmienianie się na drobne. No. Mógłby odejść do... Jeśli miałby odchodzić, to z przytupem do większego klubu albo do lepszej ligi chociaż. No ale to jest, to jest jeden z piłkarzy. Natomiast... Hmm. Mecz ten o super puchar. Przegraliśmy go. Legia była lepsza z Arką Gdynia. Fajny tytuł w przeglądzie. Wygrywarka. Bardzo, bardzo trafny. Więc przegraliśmy go z Arką w karnych, bo to był taki mecz, że zakończył się remisem i już nie było dogrywki, tylko od razu karne. No dobra, ale... Meczu superpuchar za chwilę, bo ja muszę wrzucić. Wrzucić chmiel. Chmiel wrzucony. Wracam o opowieści o superpucharze. Więc. Więc nie zaczyna się zdania od Więc, ale. Było kilka takich momentów, kilka takich aspektów tego meczu które napawają mnie optymizmem. Pierwsze 20 minut to, yy, nie wiem, nie, nie czytałem nigdzie, nie wiem, czy yy, inni mają takie same wrażenie, czy to zostało gdzieś dostrzeżone, skomentowane. Poza tym ja oglądam mecz z trybun yy, i nie skupiam się do końca na meczu, tylko bardziej na tym dopingu, na tych emocjach. Yy, zatem przez te pierwsze 20 minut ten Młody Dominik Nocz, on w zeszłym sezonie już grał, niesamowite akcje przeprowadzą. No, grajek wychodzi na to, że nam tutaj rośnie taki no, solidny. Naprawdę, no. do tego Jarosław Niezgoda, który wrócił z ruchu Chorzów, no miał jedno też takie, jedną y, akcję. No jedną. jedną y, generalnie dosyć skromnie. Ale ta jedna akcja też zapowiada, że to jest y, człowiek, który tam może namieszać. Y, no ciekawe rzecz. No, Legia właściwie pozbyła się y, napastników wszystkich. Y, i, ci, I teraz skorzysta z nowych, młodych ludzi. Tak wygląda na to, których... Już w składzie ma. Ciekawy jestem. Bardzo jestem ciekaw, jak to na przestrzeni sezonu się będzie rozwijać. Poza tym cóż, sprowadziliśmy Krzysztofa Mączyńskiego z Wisły, który kiedyś coś tam podobno powiedział, że nigdy w Legii nie zagra. A tu Rachciach i proszę bardzo, jeszcze nie wiadomo, czy może mu się spełnić, bo jeszcze na razie nie zagrał. No ale pod względem piłkarskim to dobry nabytek, natomiast jeśli tak powiedział, to będzie miał ciężkie życie tutaj w Warszawie z kibicami. No y, Hamalainen, y, który dwa razy nam wygrał mecz z Lechem do dzisiaj no przez niektórych nie jest y, jak to powiedzieć no, jest nielubiane yy, większość kibiców szczególnie te, ta, ta, ta, ta część stadionu yy, taka mniej zaangażowana czyli wszystkie te trybuny poza Żyletą no Hamalajnena Hama już wielbią no ale na Żylecie różnie bywa różnie bywa z tym yy, jego yy, szacunkiem dla niego No cóż, ale generalnie to jest taka y, część sezonu. W ogóle lubię każdą część sezonu. Uwielbiam piłkę nożną i uwielbiam chodzić na mecze y, tak, i przeżywać je na stadionie. Ale tą część sezonu lubię w taki szczególny sposób. Ten początek, nowe nadzieje. Y, ciepło przede wszystkim. Na stadion y, jeździ się motocyklem, kibicuje się... W t shirtie w krótkich spodenkach. Jest przyjemnie to jest tak. No jest fajnie. Poza tym często jest tak, że wiele, wielu ludzi na ten stadion. No, jest taka zgrana stara gwardia przychodzi. No, nie, nie chcę powiedzieć, że ja jestem jakim, jakąś starą gwardią. Ja jestem wciąż uważam siebie za neofitę. Bo ile ja chodzę na tą legię tak regularnie? Od pięciu, może lat. No, musiałbym to sprawdzić tak. Sezon, w którym legia wygrywała na łóżnikach ze Spartakiem Moskwa, to był mój taki pierwszy poważny sezon kibicowski. To mogło być właśnie z pięć, sześć lat temu. Więc jestem neofitą. Jestem neofitą, bo ludzie mają swoją kartę, swoją historię z legią no rozpisano na naście lat albo na dekady wręcz więc ja jestem mm, słaby oczywiście zawsze legi ale, ale z domu więc y, nie liczę tych y, lat bo to w porównaniu z tym co teraz robię to jest no no dobra teraz sobie coś tam porobię Czekając na, na moją brzeczkę, aż się ugotuje. Tam już sobie mocno ta bl... woda buzuje. Woda. Woda to jest dla bydła. Ja piję pijam piwo. No, chyba jeszcze będę miał coś do powiedzenia później, więc, więc do usłyszenia. Właściwie to takie głupie żegnanie się w, w połowie, już o tym mówiłem kiedyś Muszę jeszcze taką małą korektę a propos tego, korekta, właśnie nie korekta. Dobra. Chodzi o leśnego dziada. Zdecydowanie okłamują Was i próbują, próbują nas okłamywać z tym, że piwo ma być zmrożone. Ten mój leśny dziad się już troszkę ogrzał. Już mi został jeden łyczek tylko, ale stał sobie, tak stał, zdecydowanie yy, pachnie żywicą yy, i, i takim po prostu no, sosną. Naprawdę, jest teraz tak wyraźny ten zapach, to piwo stało przez całą noc w lodówce, więc było no, po prostu zimne, no, kilka stopni miało. W tej chwili to, co zostało w, w tym moim kieliszku ma już na pewno około 10 przynajmniej, jak nie lepiej i ta i po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo mocno wyczuwalny, wyczuwalny smak. Natomiast yy, wędzon, wędzonego dymienia nie ma zupełnie nic, nic, ja nie czuję nic. Ja oczywiście jestem słaby z węchu, ale coraz lepszy z drugiej strony yy, i nie, nic nie czuję. Natomiast sosna jest, yy, jest zdecydowanie wyczuwalna. Jest godzina 15, za 3 minutki, skończyłem, znaczy skończyłem, skończyłem gotowanie, w tej chwili brzeczka już się chłodzi, no nieźle, niezły czas, o 15 godzinie skończyłem jeszcze z godzinę i myślę, że, że po prostu będę miał to wszystko pozałatwiane, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Może to optymistyczne i to już tak posprzątane. No na razie werwę jeszcze mam I tak to zwykle mi się nie chce sprzątać po, po gotowaniu i odkładam na drugi dzień, ale zobaczę, No bo na razie jeszcze mam <śmiech> werwę i, i, i może posprzątam. A jeszcze mi przyszło coś takiego do głowy, <śmiech> chciałbym się pożalić. Nie lubię chyba najbardziej z tego wszystkiego jednak butelkować. Chętnie bym to komuś zlecił. To, to mnie najmniej, najmniej jakoś pasjonuje. Roboty z tym jest sporo. Brudu też dużo, znaczy brudu, nie w sensie brudu, tylko takiego, że trzeba trochę rzeczy różnych pobrudzić. No i, i jakoś mnie to tak stąd właściwie wciąż jeszcze mam nie zabutelkowany ten cydr, ale dzisiaj go już zabutelkuję, muszę, no trzeba to w końcu załatwić. Także pewnie jeszcze jak go otworzę to się odezwę, bo yy, no sam jestem ciekaw czy on tam i co tam z nim przypomnę, tylko że wsypałem do niego chmiel, więc to jest cydr chmielony. Chmielony na zimno, no bo cydru nie gotowałem. No zobaczymy. Co prawda ja tą, ten chmiel to tak rozpuściłem, z, pomieszałem sobie w, w, w gorącej wodzie troszeczkę taką jakby herbatkę chmielową zrobiłem i następnie go wlałem do fermentora no bo chciałbym uzyskać jednak troszkę goryczki z tego cydru też nie tylko aromat ale właśnie goryczkę aromat bardziej bym chciał z jabłek i z tego taki cydrowy winny a goryczkę chciałbym Ciekawy jestem tego eksperymentu. Brzeczka ma już 40 stopni. Także... No już naprawdę końcówka dzisiejszego dnia. Podsumowując... No nie wiem, zrobiłem amerykańskiego stołta. Amerykański stołt. No i... Na pewno będzie dobry. No Ostatnio już rzadko mi się zdarzają wpadki. Ło, wow, kurde. Dobra, na razie. Optymizm to moja druga natura. Można powiedzieć. Jest godzina 19.35. A ja wciąż, wciąż nie skończyłem. No cóż. Stan mamy w tej chwili taki. Piwo już jest, znaczy brzeczka już jest w fermentorze. Chłodzi się, bo niestety chłodnica nie dała rady schłodzić. Aż tyle, żeby, żeby zadać drożdże. Wsypałem do fermentora kostki lodu. W ten fermentor włożyłem fermentor z, z brzeczką i, i czekam na e, obniżenie temperatury. E, w międzyczasie przelałem do butelek cytr, bardzo obiecujące, bardzo. E, zabutelkowałem go tak jak ostatnio e, butelkuję, czyli na około 3,5 V na gazowania. Dodałem Porcje drożdży, ponieważ ten cydr już długo leżakował i obawiam się, że tam już nic w nim nie żyje, co by mogło zjeść ten cukier. Zobaczymy. W każdym razie bardzo obiecujące. To jest cydr z chmielem. Więc no bardzo fajne. wyczuwalna goryczka, niezbyt intensywna, ale przede wszystkim zadowolony jestem z aromatu jabłek. Jest cydrowy taki aromat Jabłek, czego wcześniej nie uzyskałem fermentując poprzedni swój cydr drożdżami S04. Tym razem wziąłem drożdże takie z supermarketu budowlanego. Są takie stoiska z, dla winiarzy z balonami, z drożdżami, z jakimś takim e, sprzętem. Drożdże kosztowały chyba z 5 zł. I tych drożdży użyłem. To były drożdże do wina białego. Nie pamiętam jakie, ale to naprawdę nie, nie jest w tej chwili istotne. Nie jest to moje główne zajęcie. Był to eksperyment. I wydaje się, że tym razem się udał. Także tak, mam. Zabud... Podsumowując dzisiejszy dzień, bo nie wiem, czy więcej jeszcze coś nagram. Co mamy. Mam 28 litrów czarnego amerykańskiego stołtu, 14 BLG, musiałem korygować wodą, bo, bo było za dużo, więcej niż bym chciał, więc dolałem 4 litry wody, mam teraz, tak jak mówiłem, 27, 27 litrów. 14. Nie planuję chmielić na zimno, bo chciałbym, żeby jednak charakter stołtu był wyraźny. Chmielenie było amerykańskimi chmielami, tak jak gdzieś tam w międzyczasie mówiłem. Druga sprawa. Zabutelkowałem 10 litrów cydru, czyli mam 20 butelek cydru kartonikowego. To jest eksperyment, który, z którym... Wiąże o tyle nadzieję, że byłoby to bardzo fajne, bo wymaga zero, absolutnie zero prawie, że wysiłku. Kupiłem co, ten sok w kartoniku, no w kartoniku, w takich workach foliowych, wlałem, wsypałem drożdże, wsypałem, no powiedzmy, uwodniłem je, wlałem i koniec, i sobie stało. Więc w sumie no, każdy to może zrobić. To już nie wymaga absolutnie żadnej, żadnej żadnego wysiłku. Trzecia rzecz ważna, która yy, dzisiejszego dnia spróbowałem piwo Leśny dziad. Nowe, 17 moje piwo. Nowe w tym sensie, że jeszcze go nie próbowałem. Yy, wyszło z tego bardzo, bardzo fajna taka yy, żywiczna apa z wyczuwalnym tym sosnowym aromatem natomiast niewyczuwalny jest aromat tego wędzonego słodu no i cóż i zostało mi teraz tak jak mówiłem jest 19 już teraz 42 zostało mi jeszcze no, sporo sprzątania ale uwziąłem się Sprzątam dzisiaj na czysto. Nie chcę, żeby cokolwiek tutaj zostało do posprzątania. Na wszelki wypadek się żegnam. Nie wiem, czy coś mi jeszcze przyjdzie do głowy powiedzieć. Także albo się nie żegnam. Po prostu w razie czego pożegnanie dodam jako kolejne wejście.